No, witajcie. Te maseczki mają tą zaletę, że nie wiem, jaki wyraz twarzy macie, a zakładam, ponieważ jestem z natury optymistą, że uśmiechacie się cały czas i że na ustach waszych jest uwielbienie dla Pana, tak? Super. Trochę to dziwaczne, prawda? Trochę to niewygodne. Źle się śpiewa w tej maseczce, kiepsko, ale damy radę. Nie takie rzeczy, kościół przechodził. Przechodzi w historii. Gdyby tylko takie utrapienia Kościół doświadczał, to naprawdę byłoby cudownie. Tematem na dzisiaj jest powołanie do zwycięstwa. W tych trudnych i dziwnych dniach bardzo wiele zostało na ich temat powiedziane przez wielu ludzi i to w bardzo różny sposób. Opinie na temat tej pandemii, tego wszystkiego, co temu towarzyszy, są bardzo różne, rozbieżne. I w zależności kogo słuchamy, możemy od jednego ekstremum do drugiego znaleźć zwolenników, nauczycieli, kaznodziejów nawet, bo raczej o tym mówię. Nie mówię tutaj o tej sferze dziennikarsko-medialnej, ale bardziej o tej właśnie chrześcijańskiej. Więc od takiego poglądu skrajnego, że na przykład jest to wręcz kara Boża, sąd, który spadł na ludzkość i na Kościół także za grzechy, aż do poglądu po drugiej stronie tego ekstremum, który mówi, w zasadzie takie historie zawsze się zdarzały, zdarzają się i mogą się jeszcze zdarzyć, od po prostu naturalne zjawisko. I gdzieś pomiędzy cała masa pośrednich opinii, poglądów na ten temat Niektórzy mają bardzo dokładną, duchową diagnozę na temat przyczyn tego, co się stało o powodach takiego, a nie innego przebiegu zarazy w różnych krajach. Jednych Bóg bardziej pokarał, innych mniej. No chociaż ja na przykład do końca nie wiem, dlaczego jeden kraj miałby być karany bardziej niż drugi. No dobrze, zostawiam to. I o lekcjach, jakie powinniśmy jako Kościół z tego wyciągnąć. I tu się zgadzam, że powinniśmy wyciągnąć wnioski i lekcje na pewno. Wniosek i lekcja o kruchości życia na przykład. Wniosek i lekcja o tym, że tak naprawdę w w jednej chwili to, co budujemy, co konstruujemy w naszym życiu, może być nam zabrane, odcięte, prawda? Z dnia na dzień tracimy źródło dochodów, z dnia na dzień tracimy kontakty, z dnia na dzień dzieje się coś, na co nie mamy wpływu. A więc musimy być zawsze na taką ewentualność gotowi. Oczywiście gotowi w sensie duchowym, emocjonalnym, no bo kto finansowo będzie gotowy zawsze na takie rodzaje Wydarzeń. No nikt. Najbogatsze kraje na świecie nie radzą sobie z tymi wyzwaniami, z tymi sytuacjami. A zatem, czy jest to sąd Boży, a nawet wręcz wstęp do apokalipsy, jak niektórzy twierdzą, czy też jedno z wielu nieszczęść naturalnych, jakie po prostu zdarzają się i mijają. I możemy z takim czy innym nauczaniem, poglądem utożsamiać się bardziej lub mniej i apeluję, byśmy szanując się wzajemnie, kochani, zachowali wolność przekonań, nie popadając w ekstremum i nie uważali za mniej duchowych tych, którzy mają odmienne poglądy. Możemy rozmawiać, korygować, dyskutować, to jest nasze ludzkie prawo, ale nie uważajmy tych, którzy uważają inaczej, że są głupsi, gorsi, mniej duchowi albo zbyt duchowi. Jak powiedziałem, wiele o tym zostało powiedziane, mówi się, bo jest to temat na czasie i jestem pewien, że za jakiś czas nie wiem za jaki. Czy to w miesiącach, czy dłużej. Gdy pandemia wygaśnie, wygasną także z czasem emocje i dyskusje wokół niej. I także tematyka kazań będzie przeorientowana. Wiecie, bo bardzo często jest tak, że wierzący także usługujący chwytają się bieżących wydarzeń, aby na nich budować jakieś twierdzenia i teologię. Wydarzeń, które są bardzo dramatyczne mają wpływ na ludzi. Jeszcze nie tak dawno Płonęła Australia. Pamiętacie? A spróbujcie dzisiaj znaleźć w jakikolwiek newsach, gazetach, w internecie informacje, jaki jest obecnie stan tych lasów. Ja nie znalazłem. A jeszcze kilka miesięcy wcześniej płonęły lasy Amazonii. Cały świat tym żył. Kto dzisiaj o tym pamięta? Kto dzisiaj o tym pisze? No Pewnie jacyś specjaliści, którzy tym się zajmują. Ale z mediów te tematy zniknęły. Pandemia jakiś czas będzie... W pamięci i w mediach, ale kochani przyjdą nowe sensacje, nowe wydarzenia, nowe być może nieszczęścia czy szczęścia i ludzie skierują swoją uwagę na kolejne sytuacje. Taka jest ludzka natura i natura tych rzeczy. Dlatego dzisiaj proponuję temat, który jest dobry na każdy czas. I dobry i niedobry. Na czas pandemii i czas absolutnego zdrowia. Kilka tygodni temu, dwa lub trzy, dzieliłem się z wami słowem przekazywanym przez internet pod tytułem Jak sobie radzić w trudnych czasach. Nie wiem, czy oglądaliście, czy słuchaliście tego. To jeszcze jest na stronie zboru, czy na fanpage'u facebookowym. I tam przekazałem takie myśli, jak żyć w trudnych czasach, jak sobie radzić. Kochani, mamy w trudnych czasach radzić sobie tak samo jak w dobrych. To znaczy pieśń chwały nie zejdzie z moich ust. W czasie dobrym i złym, złym będę zawsze błogosławił Pana. Czy jesteście ze mną w tym? Czy możecie... Wiem, że te maski tłumią to amen głośne, ale niech jakieś dobiegnie amen. przez te membramy. Usłyszałem, dziękuję bardzo. Pan Jezus, gdy w pewnym momencie opowiadał swoim uczniom, co ma się wydarzyć w przyszłości, jakie utrapienia i nieszczęścia mają nadejść na całą ziemię, Mówią nam o tym końcówki trzech Ewangelii. O wielkich zarazach, trzęsieniach ziemi, głodzie, wojnach, naród przeciwko narodowi. Przerażające rzeczy. To, co dzisiaj się dzieje w porównaniu z tym, co Jezus zapowiadał, to naprawdę jest nic groźnego, to jest jakiś epizod. I właśnie wtedy Jezus mówi tak. A gdy to zacznie się dziać, a więc gdy ta cała groza zacznie się dziać, Jezus mówi, nie chowajcie się w mysią norę, ale wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. A zatem mamy żyć zawsze, tak jakby sprawy miały się ku lepszemu, nie ku gorszemu. I bez względu na to, czy ekonomia, wskaźniki takie, makro, mikro będą w górę czy w dół, my mamy żyć tak, jakby wszystko szło ku lepszemu, bo to jest prawda, bo zbliża się nasze odkupienie. Nawet gdy nie będzie nas stać na... w czasy za granicę. Nawet gdy cierpliwie czekam na fryzjera, konkretnie fryzjerkę. I wszyscy jesteśmy mówieni w pierwszym możliwym terminie, jaki będzie dostępny. Nawet wtedy. Wiem, że wszystko idzie ku lepszemu, dlatego że mogę żyć jak zwycięzca. I ta konkluzja Jezusa, ta myśl oznacza mniej więcej coś takiego. W każdej sytuacji zachowuj się jak zwycięzca, nie jak przegrany. W każdej sytuacji. Otwórzmy Słowo Boże. Drugi list Pawła do Koryntian. Rozdział drugi i przeczytamy werset czternasty. Ja mam wrażenie, że jest to werset znany nam i dość często używany, czytany szczególnie w momentach, kiedy napotykają nas jakieś trudności. Drugi do Koryntian 2,14 Bogu zaś niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że won Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. Uch. To jest super werset, prawda? Powtórzmy. Dzięki niech będą Bogu za to, że zawsze Daje nam zwycięstwo w Chrystusie. I najczęściej jest tak, że wyobrażamy sobie jakąkolwiek trudność, czy gdy jesteśmy w jakiejkolwiek trudności, przykładamy ten werset i mówimy, Słowo Boże jest mocniejsze. Mam zwycięstwo w tej sytuacji. Tak, amen. I tak to powinno działać. To jest niezwykły werset, pisany, jak zresztą większość tego, co Paweł napisał, w trudnych chwilach życia apostoła. W trakcie podróży misyjnych, zmagań, z wrogami zewnętrznymi z, nie, z wrogami wewnętrznymi i ten werset opowiada o jego i o jego współpracowników życiu więc mówi o sytuacji, w której Paweł trudząc się misyjnie roznosi wonność Chrystusa i teraz wracając do tego przykładanego do naszej sytuacji wersetu, który nam się podoba bo mamy skłonność do tego, że niektóre wersety są fajne, miłe, przyjemne je przykładamy do naszego życia i mówimy on się musi wypełnić, prawda? Robimy tak? Kto tak robi? No, wszyscy robimy. Tak wyznajemy dobre obietnice. Tak, to jest, ja się z tym zgadzam, to jest dobre, ale. Ale, jest ale. I musimy nad tym ale chwilę się zastanowić. Dlatego, że często są to wersety warunkowe. A już warunki, czy kontekst czasami nie, nie jest brany do końca pod uwagę. Są prawdziwe, ale czegoś wymagają od nas. Są prawdziwe, ale nie od tak z automatu, bo przeczytam, przyłożę ten szablon i już wszystko załatwione. On może zadziałać, ale wtedy, kiedy, uwaga, nie szablon do mnie się dopasuje, ale ja dopasuję się do szablonu Słowa Bożego. Czy to jest różnica? Nie możemy traktować Słowa Bożego jako wytrycha do tego, żeby otwierać zakazane drzwi. To jest klucz, który prowadzi nas do właściwych. Biblia mówi o koronie życia, o wieńcu zwycięstwa. Kto z nas by nie chciał mieć korony życia, czy wieńca zwycięstwa? No wszyscy tego pragniemy, chcemy, oczekujemy. Ale wiecie, dla kogo jest zwycięstwa? Dla zwycięzców. I cała kwestia polega na tym, jak zwyciężyć. Jak dobiec do mety. Jak zachować wiarę, jak biegu dokonać, jak nie dać się pokonać, jak nie ustać. To jest klucz do tego, aby ten werset naprawdę zadziałał i coś uczynił w naszym życiu. Co to znaczy zwyciężać? Słowo zwyciężać kojarzy nam się, pomijając tą kwestię duchową, kościelną, z takimi obszarami, gdzie... Bardzo często zwycięstwo jednych oznacza klęskę drugich. Wojna. Ci, co zwyciężyli, cieszą się. Ci, co przegrali, płaczą. Sport, polityka, konkurencja biznesowa, procesy sądowe, a nawet tyle turnieje. Ktoś się cieszy, ktoś się smuci. Ktoś wygrał, ktoś przegrał, ktoś zyskał, ktoś stracił. Ktoś zdobył, ktoś został ograbiony. Na tym najczęściej polega zwycięstwo w obszarze świata. Kilka przykładów ilustrujących to. Marcin jest wielkim fanem piłki nożnej. Ja średnio oglądam mecze reprezentacji, czasami. Nie wiem, czy pamiętacie, Mistrzostwa Świata w roku 2014 były w Brazylii. Wielki półfinał, dwóch gigantów stanęło na murawie Niemcy i Brazylia. Wydawałoby się, że szanse są wyrównane, drużyny z podobnymi osiągnięciami. W ciągu sześciu minut, pierwszej połowy, Niemcy strzelili cztery bramki. Brazylia była na kolanach. Kamery robiły zbliżenia na twarze kibiców. Te twarze wyrażały bezdenne zdumienie, rozpacz. Ludzie szlochali, płakali, wycierali łzy. Pokazywano też sektor z Niemcami. Wiwatom nie było końca. To jest sport. Można powiedzieć, dobrze, było, minęło, zabolało. Będą następne rozgrywki. Ale są inne dziedziny, czy sfery, w których wygrana ma długosiężne skutki. Powiedziałem o wojnie. Wszyscy wiemy, że wojna jest czymś absolutnie okropnym, tragicznym. Jeden z przykładów, który jeszcze wczoraj wieczorem mnie zainspirował, gdy gdy zastanawiałem się nad, nad tym tematem. Druga wojna światowa. W maju roku 1945 Armia Czerwona doszła do Berlina. To chyba wszyscy wiemy, prawda? Zwycięstwo to nad hitlerowskimi Niemcami okupione było dosłownie morzem krwi. W ogóle ilość ofiar tej wojny jest nieprawdopodobna. Na całym świecie być może około 80 milionów ludzi zginęło, poległo, umarło. Skutek tej wojny... Tak, 80 milionów to jest okropna liczba, ale to jest tylko statystyka. Ale kiedy przełożymy to na konkretne przykłady, to naprawdę zaczyna boleć. Opowiem wam tylko jedną historię. Prawdziwą. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki radziecki film wojenny, Lecą żurawie. Czy wiecie, że jest to film oparty na prawdziwej historii? W północnej oseti po Rosji i Gruzji, mieszkała pewna rodzina o nazwisku Gazdanów. Rodzice mieli siedmiu synów. Wszyscy oni poszli na wojnę, bo taka była potrzeba chwili. Pierwszy syn Polek w bitwie pod Moskwą w 1941 roku. Drugi w obronie Sewastopola w 1942 Kiedy trzeci syn Polek, nie wiadomo gdzie, serce matki nie wytrzymało i zmarła. Czej następni synowie polegli w bitwach w Noworosyjsku, Kijowie, Białorusi. A siódmy, ostatni zginął w czasie zdobywania Berlina z wioski powiadomiła ojca o śmierci ostatniego syna, ponieważ listonosz, który przynosił te wieści, nawet nie chciał już tam iść. Powiedział, ja już tam nie pójdę. Ojciec został tylko z jedną wnuczką. Zwycięstwo okupione nieprawdopodobnym cierpieniem. Nieprawdopodobną ofiarą. Czymś, co przerasta nasze pojęcie zrozumienia. Historia podobna trochę do szeregów Sarajana. Oglądaliście może? tylko że w tym przypadku Rajana władza jednak się jakoś przejęła, bo to też oparte na faktach, na historii prawdziwej i próbowali go ratować, uratowali. Z tej strony frontu raczej władza się nie przejmowała takimi sytuacjami. To są tragiczne zwycięstwa i one nie są dla nas wzorem. Dlaczego mówię o nich? Dlaczego epatuję was takimi emocjonalnymi historiami? Po to, żeby podkreślić bardzo mocno, że te zwycięstwa nie są dla nas żadnym przykładem. Nie odnosimy sukcesu kosztem innych. Nie grabimy, nie oszukujemy, nie wykorzystujemy. Nie manipulujemy, nie chcemy niczej krzywdy. Nie cieszymy się z niepowodzeń innych. Szczerze smucą nas czyjeś problemy i upadki. Nie rywalizujemy w Kościele opozycję, znaczenie i poparcie. Zwycięstwo w Chrystusie nikogo nie rani. Nie powoduje smutku, krzywdy, nie ograbia, nie poniża. Zawsze prowadzi, uważaj, Zwycięstwo w Chrystusie zawsze prowadzi do wywyższenia Boga, do radości i pokoju. Jeśli twoje życiowe zwycięstwa polegają na tym, że ktoś płacze, to jesteś na złej drodze. Jesteś okrutnym dyktatorem, bezwzględnym tyranem. Zwycięstwo w Chrystusie zawsze prowadzi do wywyższenia Boga, radości i pokoju. Nawet gdy oznacza jakąś stratę, pozorną stratę. Czy jesteśmy też w czasie intensywnej kampanii przedwyborczej, no nie wiadomo ile przed. I każdy zapewnia, że chce tylko dobra obywateli, prawda? Politycy zawsze tak mówią, u jednych szampan, u innych szok. I nawet teraz w tych sytuacjach to, co możemy obserwować, to jest główna myśl, która przebija się to, co zrobić, żeby nasz wygrał. I to z każdej strony, co zrobić, żeby nasz wygrał. Tak jak powiedziałem, to nie są dla nas dobre przykłady. I wiecie, nawet gdy oznacza to jakąś stratę materialną lub inną, tak naprawdę jest zyskiem. Kilka tygodni temu słuchałem historii opowiedzianej w czasie kazania przez pastora Rafała Piekarskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Przytoczył przykład człowieka imieniem prawdopodobnie Marek. Mogę przekręcić, ale tak mi się wydaje. Człowiek ten jeszcze przed nawróceniem rozpoczął działalność biznesową, która mu się fajnie rozwijała, ale napotkał pewne trudności. W tym czasie zaczął słyszeć dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Nie bardzo się tym przejął, nie bardzo się tym zainteresował. Raczej skupiony był na tym, jak wybrnąć z trudności, które pojawiły się w jego firmie. I wtedy ktoś podsunął mu interesujący pomysł. Ten pomysł to się nazywa lewa faktura. VAT. Wyłudzenie VAT-owe. Wiecie, to Pełno informacji w mediach. O tym było, jest i, i niestety jeszcze na pewno będą, bo taka jest ludzka natura. Udało się pierwszy raz. Wow, był zachwycony. Pomyśla sobie, no świetna sprawa. Przy kolejnej potrzebie spróbował drugi raz. Wow, znowu się udało. I pomyśla sobie, po co mam się męczyć? Po co mam niedosypiać? Siedzieć do późna w nocy? Po co mam się narażać, stresować? Przecież wystarczy wystawić kilka papierów i mam sprawę załatwioną, sprawę mam z głowy. Niech ci frajerzy na zewnątrz, przepraszam, za takie dobitne słowa, niech oni się męczą. I wszystko było pięknie, majątek się pomnażał. Świat stał przed nim otworem, wszystkie hotele, aż w końcu do drzwi zapukała policja skarbowa. I czar prys w jednym momencie. Prokurator, zarzuty, i wtedy przypomniał sobie o Chrystusie, o którym mu opowiadano. I tak się złożyło, że postanowił mu zaufać. I kiedy zaufał Chrystusowi, zrobił to na 100%. A wiecie, na czym to polegało, że zaufał Chrystusowi na 100%? Nie, że w celi modlił się, panie ratuj mnie, wybaw mnie teraz od prokuratora i od wyroku. Nie. Marek przyznał się do wszystkiego. I powiedział, Boże, ty bądź moją obrońcą, ja namieszałem... Ja zawiniłem, przyznaję się do wszystkiego i nawet do tych faktur, które nie były wykryte. Wszystko wyłożył. Jeszcze kilka tygodni temu wiem, że sprawa nie była zakończona, ale szło to w dobrą stronę. Prawdopodobnie poniesie jakieś sankcje, ale on już zwyciężył. On zwyciężył w tej sytuacji, nawet jeśli będzie musiał odsiedzieć jakiś wyrok, nawet jeśli skonfiskują mu majątek nieuczciwie zdobyty. On już jest zwycięzcą. Amen? On jest zwycięzcą, bo stanął po właściwej stronie. Zrezygnował z siebie, a postawił wszystko na Jezusa. Drastycznie zubożał finansowo, ale wygrał najważniejszą stawkę. Społeczność z Panem, która prowadzi go do zbawienia, do wiecznego zbawienia. Kochani, zwycięstwo w Chrystusie nie oznacza, że jesteśmy lepsi od innych. Oznacza tylko to, że daliśmy miejsce komuś lepszemu, bo by w nas panował. My jesteśmy z natury zepsuci i źli. Gdybym ja szedł własną drogą, ona już by się dawno skończyła. Ale postanowiłem zaufać i postawić na pierwsze miejscu tego, który mnie prowadzi. Nie powiem, że zawsze idealnie go naśladuję. Ująłem to chyba delikatnie, niektórzy z was sobie pomyśleli. Ale on mnie nadal prowadzi. On nadal jest moim panem i pasterzem. I tak naprawdę zwycięstwo w Chrystusie zaczyna się od kapitulacji. Podnosisz swoje ręce, wywieszasz białą flagę, mówisz Boże, jestem bezradny, bezsilny. Proszę, Ty zacznij rządzić moim życiem. Ja nie potrafię. Jeśli będę robić to sam, to po prostu zginę. Stwierdzam, że nie mam odpowiednich sił, mądrości, wiedzy, umiejętności, by pokonać wszystkie życiowe trudności. Nie potrafię poradzić sobie sam z wpływem świata, ze złymi mocami duchowymi i własnymi złymi skłonnościami. Jestem zbyt słaby, aby sobie z tym wszystkim poradzić sam. Nie potrafię poskromić swojego języka. Nie potrafię opanować swoich emocji. Nie potrafię przebaczyć i nie potrafię prosić o przebaczenie. Ale On to wszystko w nas potrafi zrobić. On to wszystko w nas może dokonać. I to jest najważniejsza, najwspanialsza rzecz. Zwycięstwo w Chrystusie to nie są bohaterskie czyny, ale to jest stanięcie po stronie zwycięzcy, po stronie prawdziwego zwycięzcy, który wie, jak zwyciężać w twoim życiu, który doskonale wie, jak cię poprowadzić, ale na jego warunkach, do jego szablonu przystawiamy swoje życie i dostosowujemy się. I wtedy ta obietnica ma sens, jest realna i spełnia się. Przypominam, nie takie dostawianie szablonu i rozciąganie go, wiecie. Eee. Nie, tutaj tego nie zmienię w swoim życiu, a więc ee, ciągam tą obietnicę. Nie zadziała. Dlaczego Jezus może to zrobić? Ponieważ odniósł największe w historii zwycięstwo. Nad śmiercią, piekłem, sądem i grzechem. Jego zwycięstwo dało wolność potencjalnie każdemu. Każdemu, kto wierzy i pójdzie za Nim. Kochani, żaden z wielkich wodzów, generałów, sportowców, polityków nawet nie zbliżył się na milimetr do tego celu. Wiele zwycięstw okupione było i jest nadal krzywdą. Wracając do tego wersetu, który czytaliśmy. On mówi coś bardzo ważnego na temat zwycięstwa w Chrystusie. On mówi o woni, o zapachu. Czytaliśmy to tak i ten następny, piętnasty, też moglibyśmy czytać. Jeżeli macie tekst przed oczami, spójrzcie. W zwycięstwie w Chrystusie chodzi o Jego zapach, o Jego woń. A to oznacza Jego obecność. Nie ma woni bez obecności. Nie wyczujesz czyjegoś zapachu, jeśli kogoś nie ma w danym miejscu, czy nie było. Czasami ktoś pięknie wypachniony przechodzi obok nas. Jeżeli znamy tą osobę, wiemy, jakich kosmetyków używa, to nawet nie odwracając się, możemy powiedzieć: O, jest, przyszedł albo przyszła. Odwracamy się tak. Nie ma woni bez obecności. Obecność Pana przynosi Jego woń i sprawia, że wtedy mamy naprawdę do czynienia ze zwycięstwem w naszym życiu. Powtórzę. Woń oznacza obecność. Obecność Pana jest, gdy z Nim przebywamy. Nie ma innego sposobu. A zatem zwyciężamy. Gdy poddajemy się, gdy rezygnujemy z własnych dróg, zwyciężamy, gdy zbliżamy się do Niego. Życie ludzi było odmieniane, kiedy zbliżali się do Jezusa. Chorzy byli uzdrawiani, zniewoleni, uwalniani, zagubieni, wyzwalani, odnajdowani, grzeszni byli ratowani. Zbliżamy się w modlitwie. Zbliżamy się w Słowie Bożym, zbliżamy się w uwielbieniu, zbliżamy się w uniżeniu przed Jego tronem, zbliżamy się do Boga w posłuszeństwie Jego Słowu, zbliżamy się, gdy służymy Mu. To są wszystko sposoby, formy zbliżania się do Boga, gdy otwieramy nasze serce. Kochani, zwyciężamy, gdy wierzymy. Jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, to jest cały rozdział na temat wiary i znaczenia, mówi, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wierzymy, że Bóg jest i wierzymy Bogu, czyli ufamy Mu. Jan w swoim pierwszym liście 5:4 napisał, że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Zwyciężamy, gdy wierzymy. Dalej, zwyciężamy, gdy miłujemy. Rzymian 12:21. Zło, dobrem zwyciężajmy. Dalej. Zwyciężamy, gdy pozostajemy pod ochroną krwi Jezusa, a to znaczy pozostajemy w łasce Boga. Zwyciężamy, gdy przyznajemy się do Chrystusa. Księga Objawienia 12:11 mówi: A oni zwyciężyli go, czyli szatana, poprzez krew baranka i słowo świadectwa. Zwyciężamy, gdy przyznajemy się do Chrystusa. Wiecie, Chrystus Pan daje nam zwycięstwo w takich trzech głównych obszarach, w których zawiera się całe nasze życie. Po pierwsze daje zwycięstwo nad szatanem, nad jego oskarżeniami wobec nas, nad jego władzą, wpływem i panowaniem. On nadal jest, on ma w jakiś sposób dostęp do naszego życia poprzez kuszenie, straszenie, zwodzenie. Tak, może mieć nie jesteśmy odizolowani zupełnie od jego wpływu, ale mamy nad nim panowanie i zwycięstwo. Biblia mówi, że Pan rychło zetrze szatana pod naszymi stopami, gdy będziemy mądrzy, posłuszni i tak dalej. Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności Kolosan 2,15. Oskarżyciel i przeciwnik nie ma w tej chwili argumentów przeciwko nam, ponieważ Jezus go rozbroił i pokonał. I gdy jesteśmy na jego drodze, nie ma przeciwko nam żadnego potępienia i oskarżenia. Niesamowite. Nie musieliśmy stawać na głowie, robić fikołków, zdobywać punktów. W programie lojalnościowym pod nazwą Kościół albo chrześcijaństwo Jezus zrobił wszystko. Jezus Chrystus Pan daje nam zwycięstwo nad ciałem. To jest druga sfera dotycząca naszego życia. Żyję nie ja, lecz On we mnie. Galacjan 220 Nasze ciało rozumiane jako całą naszą naturę, nasze myśli, charakter, serce, skłonności. A więc jest w nim zwycięstwo nad naszymi fizycznymi, psychicznymi i duchowymi słabościami. W nim jest nam dane zwycięstwo. I gdy on żyje w nas, nie musimy się już martwić. Tak, ja nadal jestem słaby, ale w nim jestem mocny. On jest mocny we mnie. Nie moja siła, lecz jego to czyni. I trzecia sfera to świat. Jezus powiedział, odwagi, ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana 16:33 I to są nieboże wartości, sposób życia, który otacza nas dookoła. Nad tym wszystkim mamy zagwarantowane zwycięstwo. A więc, kochani, dzięki niech będą Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. I teraz, obserwując uważnie ten szablon, My w Niego wchodźmy, my się dopasujmy, a wtedy, a wtedy czeka nas coś, co zapowiada nam w taki delikatny, śladowy sposób Księga Objawienia. Kilka lat temu na ten temat mówiłem, dziś tylko powtórzę. Na początku Księgi Objawienia są listy do siedmiu zborów kościołów. Wszyscy o tym wiemy, tak? Każdy z tych listów zaczyna się w podobny sposób i kończy się w podobny sposób. Treść pomiędzy jest różna. Zależna od stanu, kondycji danego kościoła. Od sytuacji, jaka tam była. Ale na końcu każdego listu jest obietnica. Obietnica, który mówi tak. Temu, kto zwycięży, dam. A zwycięzca otrzyma. Pierwsza obietnica z listu do Efezjan. Z tego listu z Księgi Objawienia. A zwycięzcy dam jeść z drzewa życia. To jest drzewo, które rosło w ogrodzie Eden, a teraz jest w raju Bożym. Zwycięzco! To drzewo czeka na Ciebie. 2.11. Kolejna obietnica przy kolejnym kościele. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Nie czeka Cię wieczny sąd i potępienie, ale czeka Cię wieczne zbawienie i życie. Halleluja! Dalej, 2.17. Zwycięzcy, temu kto zwycięży, dam manny ukrytej, czyli chleba niebiańskiego duchowego pokarmu o nieprzemijającej wartości. Dam mu też kamyk biały. Jest wiele znaczeń tego symbolu. On był używany głównie w głosowaniach na tak lub oznaczał uniewinnienie. To są takie dwa najważniejsze znaczenia, więc Bóg dając Ci biały kamyk mówi, wybieram Ciebie i uniewinniam Cię. Manna i kamyk. To jest dla zwycięzcy. Halleluja! A więc zwycięstwo nie oznacza, że będziesz miał milion dolarów na koncie. Życzę ci tego z całego serca. Proszę bardzo. Ale to nie jest tak naprawdę żadne wielkie zwycięstwo. Wielu ludzi mając miliardy popełnia samobójstwo. I co im z tych pieniędzy? Rodziny się rozpadają. Zdrady, uzależnienia. To nie jest gwarancja. Szczęścia i zwycięstwa. Kolejna obietnica, 2.26. Władza nad narodami. Zwycięzca będzie rządzić ze mną. Trudno to sobie wyobrazić. Zachęcam do lektury tej księgi. 3.5. Zwycięzcę dam szatę białą. To znaczy szatę niewinności. A imię Jego będzie wpisane w Księdze Życia i nikt tego imienia nie wymarze. Wyznam też, Jezus mówi, Jego imię przed Ojcem moim i przed aniołami. 3.12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni z wypisanym Jego imieniem. Tak to było w mieście Filadelfia, że za zasługi dla miasta, za wierną służbę zasłużonym obywatelom wypisywano na filarach świątyń i publicznych budynków ich imiona. I Bóg mówi, ja tak zrobię z Tobą, z Twoim imieniem, gdy zwyciężysz, gdy wejdziesz w ten mój szablon. I ostatnia obietnica, ona przerasta w ogóle pojęcia, jakie mamy. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść na tronie wraz ze mną. O nie, Panie, nie jestem godzien. Oczywiście, że nie jesteś, ale pozwolę ci. Życzę Wam zwycięskiego tygodnia, zwycięskich nocy, dni, zwycięskiego czasu w domu, w pracy, w drodze. I już tęsknię za Wami.